Dziękuję, mam na imię Darek, jestem alkoholikiem, mam także inne uzależnienia. Miło mi tutaj z wami być wirtualnie, bo wirtualnie, ale tak jakby blisko. Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam dzisiaj opowiedzieć albo podzielić się tym, jak ja rozumiem piąty krok i piątą tradycję jak to u mnie wyglądało. Pewnie dalekie to będzie od ideału, ale, ale przynajmniej powiem, co było u mnie, jak to wyglądało i jak... Z czym, co, co mi to dało, jak ja to zrobiłem, może to komuś pomoże. Jeżeli chodzi o sam piąty krok, wyznaliśmy Bogu sobie drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów, to dla mnie czwórka i piątka była zawsze razem. Tak to było przeprowadzane, że tak naprawdę w momencie, kiedy już robiłem inwenturę, to od razu wiedziałem, że będę miał przyjemność albo też wątpliwą przyjemność podzielenia się tym wszystkim, czyli tak naprawdę z pokazania, że król jest nagi. I to dla mnie te dwa kroki były, były, były bardzo mocno ze sobą połączone, tak naprawdę jako te jedne trzy tygodnie, które miałem, które miałem dostać. To, co dla mnie ten krok znaczy, to mam wyznać, Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi w takiej kolejności. tak? Czyli pierwsza rzecz to mojej sile wyższej, mojemu Bogowi, który no, zawsze zastanawiałem się, no ale po co przecież tak naprawdę, przecież moja siła wyższa i tak wiedziała, co ja zrobiłem. To tutaj, jeżeli jest wyższa i wie wszystko, to po co przecież jeszcze dodatkowo coś robić, ale trochę to było na zasadzie no, takiego podejścia w pewnym momencie, że to jest że to jest moja siła wyższa, mój Bóg mnie kocha bezwarunkowo, tak takim, jakim jestem. Ja Zawsze gdzieś wyrosłem w, w kulturze czy wyrosłem w rodzinie katolickiej, więc jakby tutaj te, też te moje postrzeganie Boga, to był Bóg z długą siłą brodą, karzący, machający palcem i tak naprawdę to jeszcze nawet jak na spowiedzi chodziłem, to co najlepiej, żeby gdzieś tam przebłagać albo robić jakieś deal z Bogiem. A tutaj gdzieś przy okazji dialogu po zrobieniu, po rozpisaniu tabelek kroku czwartego de facto mogłem, nie wiem, miałem takie wrażenie, że że ta miłość czy też akceptacja jest bezwarunkowa. To w ogóle niesamowite wrażenie. Tak? Taki, jakim jestem, nie muszę wybłagiwać czegokolwiek, nie muszę ściemniać, tłumaczyć się czy cokolwiek innego, tylko jakby jest jak jest. To z jednej strony było może nie tyle ulga, co, co taka przywrócenie takiej godności, tak? że, że, że, że gdzieś, tam, gdzieś tam to szło, no, no, że wygląda to inaczej. tak? Później wyznanie tego sobie i to wyznanie sobie dla mnie to było takie spojrzenie, to, to kojarzyło mi się kojarzy mi się cały czas z takim słowem uczciwość, tak? Czyli rozumiem, że jako osoba nałogowa mam jakieś mechanizmy, zakłamania i tak dalej. Nie ma znaczenia. Tak naprawdę chodzi o to, żeby uczciwie i tak wprawdzie spojrzeć na to, jak to wyglądało. Bez cudów, bez, nie wiem zakłamywania, bez wytłumaczania albo jakiejś takiej, że to jest większe, to jest mniejsze, a może coś tak. Nie, po prostu tak jak to wyglądało i tak naprawdę dojście do, um, dojście do tego momentu, żeby zobaczyć tak naprawdę te wszystkie moje wady, tak, czyli z, czego, z jakiego powodu to się wydarzało i, i jakby no, poznać się. Tutaj miałem trochę z tym problemów, ponieważ ja jako biały kołnierzyk zawsze wszystko próbowałem na, na, na, na głowę, też zresztą pamiętam, Będąc na różnych terapiach, nie terapiach, zamkniętych, niezamkniętych, uważałem, że jak wszystko zrozumiem i co się ze mną dzieje i tak dalej, to, to, to ja, ja o już wtedy będę w stanie sobie wszystko zrobić, bo ta głowa to jest najważniejszą rzeczą, którą mam, a okazywało się, że nie, że to tak nie wygląda. Ale z drugiej strony po to też tą głowę dostałem, żeby dostałem ten umysł po to, żeby mógł go wykorzystywać. Jakby głupio by było. Yy, po zrobieniu takiej prawdziwej inwentury nie zobaczyć, tak? nie wykorzystać tego, żeby, żeby lepiej siebie poznać, żeby, yy, żeby tak prawdziwie, bez, bez ściemy, popatrzeć na to wszystko. No i ostatnie to właśnie wyznanie tego drugiemu człowiekowi. Yy, no, pierwsza rzecz to, zresztą się mówiło, że a czwórka jest taka najtrudniejsza. Nie, dla mnie czwórka, samo pisanie nie było chyba takim wielkim problemem. E, aczkolwiek zawsze robiłem wszystko na ostatnią chwilę, bo inaczej to tam gdzieś w głowie sobie wszystko, wszystko e, mięgliłem. E, ale dla tego drugiego człowieka wyznanie temu drugiemu człowiekowi to było takie przezwyciężenie chyba największych moich strachów. Strachu, obawy przed wstydem, e, chęci ucieczki. To tak trochę, to zawsze mi się kojarzyło to trochę tak jak z tym, z tym, z tym wysiłkiem, z tym, z tym, co trzeba zrobić, że nie wiem, żeby rano klęknąć, tak? Nie modlitwa, gdzie będę leżał w łóżku, tylko tak naprawdę mam klęknąć, tak? I zrobić to, to, to tak jak wygląda i dokładnie tak samo tutaj to było przezwyciężenie tego, zrobienie takiego, zrobienie takiego działania, no i, i właśnie powiedzenie tego komuś, tak? Um, Myślałem przed zrobieniem kroku czwartego, piątego, że tak naprawdę ta osoba ma mi, nie wiem, ma mi rozgrzeszyć, ma mi coś zrobić, ale um, no, wiedziałem, że, że jak doszło co do czego, to tak naprawdę to nie była kwestia rozgrzeszenia, bo nie tego szukam, tylko tak naprawdę akceptacji czy zrozumienia, czy tego, że ktoś, um, ktoś gdzieś tam ze mną był tak przy tym. Dla mnie, znowu wracając do, do, do tego, dlaczego ten piąty krok jest robiony, tak? to znowu w moim konkretnym przypadku to, to, to była kwestia urazu, tak? czyli wszystkich rzeczy, które, to co mnie zabijało. Tak? I teraz raptem w tym wszystkim, co wypisałem, zobaczyłem swoją winę, swoje, swoje wady, tak zupełnie uczciwie, bez, bez, bez ściemniania i bez tego wszystkiego. Tak? Teoretycznie inwentura powinna pokazywać wady i zalety. No ja muszę się przyznać, że u mnie tych zalet to nie bardzo wyszło przy czwórce. Albo tak naprawdę, nie wiem, nie chciałem ich gdzieś tam wypisywać. Ale może to i tak miało być. Tak? Za, to, za to chyba taką największą rzeczą, która była właśnie do przygotowania do tego kroku piątego, to było to słowo uczciwość. Tak, tak jak to siatyński mówił, to zawsze pamiętałem, że jesteś tak chory, jak, jak, jak duże są twoje sekrety. To, to, to, to właśnie tutaj tak ten piąty krok pozwolił mi na to, żeby, żeby może trochę tą chorobę zmniejszyć. tak? Następną rzeczą, którą gdzieś była w momencie, kiedy, kiedy, kiedy, kiedy co mi ten krok dał, to była kwestia osamotnienia, samotności. To ja myślę, że to takie w ogóle też gdzieś związane z, z moim egoizmem, bo oczywiście przez całe życie myślałem, że jestem jedyny, unikalny i w ogóle nikogo nie ma drugiego takiego pępek świata. Ale tak naprawdę to też oznaczało, że byłem samotny. I, i, i abstrahując od tego, że we wspólnocie znalazłem inne osoby, które może nie, nie chodzi o to, że mają tak samo, ale w końcu mnie rozumieją. tak I raptem to, co się ze mną dzieje, to nie jest jakaś tam rzecz, która jest po prostu siódmym cudem świata. To, to gdzieś właśnie ten piąty krok, postawienie jego i wyznanie tych wszystkich rzeczy, nie tylko i wyłącznie na głowę, ale też temu właśnie drugiemu człowiekowi, pozwoliło mi powiedzieć, że to osamotnienie moje zniknęło trochę. Czyli czułem się, że, że jakby jestem bliżej ludzi, tak? a dla mnie, to ja chyba przez całe życie miałem wrażenie, że jestem sam, że nikt mnie nie rozumie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj raptem to osamotnienie zniknęło i to podejrzewam, że wynikało z bardzo prostej przyczyny, że po prostu przestałem się bać w relacjach z ludźmi, że coś może wypłynąć, tak? bo, bo to te rzeczy zostały gdzieś tam wyciągnięte na, na, na, na powierzchnię, e, oświetlone prądem, oświetlone latarką i jakby nie trzeba było tego kitrać, e, pamiętać, co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć. tak po prostu Taka ulga. E, ten krok piąty dla mnie też był takim momentem, który... E, znowu był, był jakąś tam taką trochę wstępem do szóstki, do tego, co będę robił później, bo, bo tak jak mówię, nie uważałem tego jako, jako yy, yy, nie wiem spowiedź życia i oczekiwanie na rozgrzeszenia. Za to doszło do mnie w pewnym momencie, że po pierwsze moim obowiązkiem jest zrozumieć, co doprowadziło do tego, że się zachowywałem tak, jak zachowywałem, czy chcę tak dalej robić czy nie i tak naprawdę, czy będę pasił dalej tymi urazami i nienawiścią, bo to była rzecz, która mnie naprawdę idealnie powodowała, że mogłem odpływać we wszystkie swoje uzależnienia takie czy inne i tak naprawdę, że, że, że to nie jest kwestia samego picia, tak, że alkohol był tylko i wyłącznie Pochodną, czy moim sposobem rodzenia sobie z, z tą chorobą duszy, która gdzieś jest, która jest związana z moimi wadami, w moim przypadku przede wszystkim egoizmem, egocentryzmem i, i, i próbą bycia Bogiem i kontrolowania wszystkiego, bo tak było najprościej. Także to wiedziałem, że nie mogę zmienić tego, co było. Mogę najwyżej zmienić, co będę z tym robił dalej później. To też nie było na zasadzie takiej, że ok, było co było, zapominam, czerwona kreska, zapominamy w ogóle więcej o tym nie mówimy. Nie, to, to jest trochę tak jak z tym zbanem, którego się zbiło. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że zbij dzban i teraz podej podejść do niego i powiedz przepraszam tak? i uważaj, że będzie wszystko w porządku. Nie, tak naprawdę mój pierwszy sponsor był, wychował się gdzieś w Stanach, on mówił consequences and repercussions, tak? czyli konsekwencje i jakby czyny, które są z tym związane. I to było właśnie ten, takie, ta, ta, ta piątka też pozwoliła trochę mi, jako facetowi stanąć uczciwie i stanąć w prawdzie, tak? trochę dorosnąć. Brania odpowiedzialności za swoje czyny, ale jednocześnie bez takiego mi się należy utyskiwania, należykania, że wszyscy mnie krzywdzą i że wszystko jest źle, tylko po prostu... Jest, jak jest i tyle, tak, i, i, i po prostu idziemy dalej do przodu, nie? Pamiętam, ja czwarty, piąty krok robiłem trzy razy w sumie. Pamiętam pierwszy raz z moim pierwszym sponsorem, który właśnie po piątym kroku na, na poziomie szóstego stwierdził, że już nie jest mi niestety w stanie pomóc, bo, bo ja wiem lepiej, jak ma wyglądać program, a, a nie on. Eee, także to tak wyglądało, ale pamiętam jak pisałem, to, to, to, to, to, to, to, to, to dostałem trzy tygodnie na napisanie czwórki, i później spotkanie się z nim, przeprowadzenie właśnie jakby z, z, wyznanie tego jemu i eee, pamiętam, że nachytałem tam, nie wiem, z 40 czy 50 stron w Excelu gdzieś tabelki posortowane czasem Kim z jakimiś różnymi rzeczami, tak. Pamiętam, jak jechałem do, na, na, na tą piątkę, po prostu siedziałem tam nie kilka dni, to, to hetałem, robiłem to jakieś w ogóle coś, to myślę, że jechałem z taką, z taką, z taką pod, jeszcze gdzieś tam pychą i egoizmem, gdzie miałem wrażenie, że, że, że tam szedłem podświadomie albo świadomie, mówiłem sobie, no to już kurde, takiej czwórki, to, czy piątki, to ty nigdy nie widziałeś, tak? to będzie najlepsze na świecie. Nie? i myślę też, że czekałem na to, że, że, że gdzieś tam powie po przeczytaniu, to on tak spojrzy na mnie jak ten Bóg i powie tak, no faktycznie masz wszystko przewalone, miałeś, no nareszcie rozumiem, że wszyscy cię tak skrzywdzili i dlaczego tak się zachowywałeś, nie? Że tak naprawdę mnie rozgrzeszy. Także moje ego tutaj naprawdę jechało do na maksa, to tyle było, żeby, Siła Wyższa postanowiła mi pokazać, że może to wyglądać inaczej, bo w momencie, kiedy zacząłem czytać te moje w Excelowe, to po dwóch czy trzech minutach mój sponsor mówi: wiesz co, ja nie mam czasu teraz, czy jest coś, o czym nie powiedziałeś? Ja mówię, jak to nie powiedziałem? No tak, no, no proszę Cię, no nie będziemy teraz przechodzić przez te wszystkie rzeczy. Powiedz, czy o czymś nie zapomniałeś, czy, czy, czy czegoś nie, nie ukryłeś. Ja mówię, nie akurat. Wcześniej miałem gdzieś byłem na terapiach i miałem przyjemność zrobienia jakiejś spowiedzi życia i faktycznie wydawało mi się, że napisałem wszystko, co tam powinno być. No mówię, no dobra, no to tam, no okej, okay, okej, okay, okej, okay, no to popatrz sobie na te rzeczy. Ja nie mam dalej czasu, to żadne cuda, idziemy dalej. No i po prostu taką urazę, jak do niego złapałem, to było naprawdę... Aż, aż piękne, tak? Ale to też pokazywało dokładnie tę moją największą wagę, czy egoizm, egocentryzm, który, który cały czas gdzieś mnie tam pod żebrem, i myślę że jeszcze cały czas grzebie. Drugi raz, czy pierwszy raz, kiedy przeprowadziłem dostałem przez, przez cały program, pamiętam, jechałem do. To było tak, że tak naprawdę mój, mój sponsor przeprowadzał mnie zdalnie, tak? To znaczy, jak gdzieś tam pracowałem za granicą, on mieszkał też w innym mieście i e, widzieliśmy się tak naprawdę fizycznie e, na samym początku, później przy czwórce, piącej, i później ósemce, bo Pamiętam jechałem na tą czwórkę do... E, a tak pracowaliśmy codziennie przez telefon czy przez Skype'a. E, pojechałem do niego na tą czwórkę, jechałem tak i, i tak oczywiście zmęczony, bo na ostatnią chwilę jeszcze coś tam dopisywałem i tak dalej. E, i pamiętam, no tym razem przeszliśmy przez wszystko, gęba, że tak powiem się, długo było, długo było czytania. Wszyscy myślałem w ogóle po tym, co, co wszyscy mówili, na no, że tutaj będą jakieś fajerwerki, nie wiadomo co, może, kurde, ziemia się rozstąpi albo, albo, albo światłość spadnie z, z nieba. No nie było, ale pamiętam to słowo, które, które później wiele razy od niego słyszałem, które brzmiało, wszystko jest z tobą okej. Okay. I to nie było rozgrzeszenie, ale to było tak mocno e, wspierające mnie. No, wielokrotnie później pamiętam, jak dzwoniłem do niego z jakimiś pytaniami, czy coś narozrabiałem, rozrabiałem, to, to, to mój sponsor, kochany, zawsze mówił: Wszystko jest z tobą ok, a teraz pogadajmy, co trzeba dalej. Tak? I to, to zrozumienie, to akceptacja, nic więcej, nie rozgrzeszenie tak? to, to, to, to była mega, me, mega rzecz, która, która była dla mnie fajna. I mimo tego, że nie było tych fajerwerków i ziemia się nie rozstąpiła, to pamiętam, że jak wracałem tam nie wiem, dwie godziny samochodem, um, to było tak trochę lżej, tak delikatniej. I może nawet lepiej, że nie było jakoś tam strasznie um, pokręcone. Tak? Nie było takie wow, bo to pewnie od bandy do bandy to jest taki normalny sposób działania. Yy, także tyle. No, jeżeli mogę gdzieś tam to podsumować, to pewnie... Um, nie rozgrzeszenie, tylko. Znaczy, po pierwsze wykonać wysiłek, żeby się zmierzyć z tym wstydem i strachem, żeby, żeby z kimś porozmawiać. Pozwolić sobie wyjść. na z, z tego, nie wiem, z tej matni, tak? Z tego, z tego z tego mroku związanego z tymi tajemnicami. Um, Jasno pokazało tak naprawdę ta czwórka, piątka, że to alkohol nie jest problemem, on jest tylko i wyłącznie skutkiem, a to, co było, to, jest, to są moje wady. Um, I tak naprawdę też to, że ten czwórka, piątka to nie jest mój piciorys, tak zwany, jak to na terapiach się robiło, tylko tak naprawdę rozebranie rzeczy po to, żeby zobaczyć dlaczego i co spowodowało to. tak? I, i to gdzieś tam kolejny krok przed tym, żeby później zastanowić się, czy jestem gotowy i poprosić o usunięcie moich wad w kolejnych krokach. Także to jest, jeżeli chodzi o krok piąty. Drugi temat to była kwestia tradycji piątej, w sumie taka najprostsza, jaka może być. Tak? Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłania alkoholikowi, alkoholikowi który wciąż jeszcze cierpi. To jaj. Dla mnie to jakby ta tradycja ma, ma kilka, kilkanaście takich różnych znaczeń, tak? Po pierwsze, grupa, tak, czyli to nie jedna osoba, czyli znaczy, ja mam jako, jako w ramach kroku 12 mam, mam w pomoc, ale tak naprawdę cel to nie jest mój, tylko jest jakby grupy, tak? Czyli grupy co najmniej dwóch osób. Czyli to też znowu jest wyłączenie tego całego ego z tego wszystkiego. Druga sprawa to jest kwestia posłania, tak? No i tutaj pytanie, co to jest posłanie? Pamiętam, że Bill, Bill, Bill mówił o tym, że nie możemy i nie powinniśmy być panaceum na wszystkie bolączki tego świata, tak? Że, że nie jesteśmy miejscem, gdzie będzie, nie zatrudnienia, czy kasa pożyczkowa, czy cokolwiek innego, tak? E, czyli jakby jasno tutaj określane było, czy kierowane na to, czym, czym mam, się, czym mam się czym mam, e, że tak powiem, się zrobić. Mam nieść to posłanie, tak? No i tylko co to jest? Dla mnie to jest nic innego jak dzielenie się własnym doświadczeniem, tak? Tylko dzielenie się własnym doświadczeniem nie tylko i wyłącznie na mityngu, bo, bo myślę, że... Tutaj nie jest napisane, że tradycja to jest, każda grupa ma jeden cel, nieść posłanie alkoholikowi na mitingu, który wciąż jeszcze cierpi, tylko to posłanie jest szerokie. I to oznacza, że te dzielenie się tym własnym doświadczeniem ma być robione jakby też dalej, nie? To znaczy oczywiście meetingi, czy też jakieś informacje, biuletyny, ale też nie wiem, czy ulotki, czy warsztaty, czy wychodzenie do, do, do, do, do, do zakładów karnych, czy też, nie wiem, służba, w, w, w, czy też dla grupy, czy też dla dla Kaczy, czy czegoś innego, czyli tak naprawdę to posłanie ma być, czy sponsorowanie, o, może najważniejsze, tak? I to jest dla mnie, te, to dzielenie się własnym doświadczeniem, dawanie siebie, to jest tyle i aż tyle, tak? No i alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. No właśnie, tak? Kto to jest? Czy to jest tylko ten, kto był pierwszy raz, czy to jest ten, który był, jest, jest na programie, nie wiem, ma gorszy dzień i tak dalej. Tak naprawdę każdemu, tak? Czyli każdemu, kto jest, czy jest suchy, czy, czy jest na no, tak zwanym do pościsku, czy, czy powraca po zapiciu, czy cokolwiek. Tak naprawdę, jeżeli cierpi, jeżeli, jeżeli gdzieś jesteśmy, to jakby nie można stracić tego, to tak, jak, tak jak, nie wiem, Dla mnie to jest tak jak, tak, jak z programem. Bardzo długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego ja mam prosić, czy nie wiem czy, czy, czy, czy, czy, czy modlitwa świętego Franciszka. Tak? Dlaczego ja mam robić coś dla kogoś, jak ja potrzebuję pomocy. tak Dlaczego, pamiętam, jak, jak sponsor mówi mi o tym, że, mam przy, że przeprowadzi mnie przez program po to, żebym mógł komuś innemu pomóc, że to nie dla mnie, tylko dla kogoś innego. I to, to było takie dla mnie nie do zrozumienia właśnie. To ego moje mi to nie pozwalało zrozumieć. I dokładnie tak samo jest tutaj, nie? To znaczy e, ten meeting nie jest dla mnie, tak? Oczywiście ja tam będę z tego korzystał i robił to najlepiej, co jest możliwe, ale to on jest po to, żeby nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi. On jest po to, żeby, nie wiem, da Bóg nasze dzieci, czy, czy, czy, czy nasi, nasze prawnu, wnuki, czy prawnuki, jeżeli będą miały problem, żeby mogły, że tak powiem, też przyjść gdzieś, tak? I, i żeby tą, tą, tą, ten, tą pomoc mogły uzyskać. I dla mnie to właśnie jest ten, ten niesienie posłania i jakby ten główny cel. Tak? Gdzieś jeszcze pamiętam, czytałem przy okazji piątego, tak naprawdę może nawet czwartego, piątego i szóstej, czwartej, piątej i szóstej tradycji, jest kwestia tych ograniczeń, że mamy pełną, że są pewne ograniczenia i tak samo tutaj, jeżeli mówimy o tym, że jest jedyny cel, czy główny cel, to to też dla mnie wyznacza, że nie ma przyjmowania do wspólnoty, nie ma wyrzucania, kwestia, nie wiem, ktoś przychodzi pod wpływem, to ja mogę go tylko poprosić, żeby nie zajmował, nie zabierał głosu, a po, po spotkaniu porozmawiał z jednym z nas, no chyba, że będą jakieś rzeczy związane z totalnym zakłócaniem spokoju, no to wtedy, kurczę, okej, okay, no, nie wiem, może trzeba wyjść z dwoma, trzema chłopakami, pogadać, coś spróbować zrobić, może wróci, tak? Każdy ma prawo być na spotkaniu, na, na, na, na każdym spotkaniu, przynajmniej na mitingach otwartych. Ja uważam, że to, to tak powinno to wyglądać. Nie wiem, jeżeli są jakieś mitingi specjalne, nie wiem, dla osób LGBT, nie wiem, lekarzy, adwokatów czy też policjantów, to nawet jeżeli one są w ten sposób, to każdy ma prawo tam być, tak? To też oznacza, że to jest alkoholikowi, czyli tak naprawdę, no, Grupy są tylko i wyłącznie dla osób, które są. No, nie, nie ma czegoś takiego, że, że A ma prawo mieć jeden, jedno rozwiązanie, być w stanie pomagać, być panaceum na wszystkie bolączki świata i wszystkie inne um, uzależnienia. Aczkolwiek w moim przypadku ja jestem zarówno alkoholikiem, jak i mam też inne uzależnienia, i nie będę. Dla mnie przynajmniej jako darka alkoholika czy darka uzależnionego jest to program jest jeden, tak? Ale tak naprawdę mówimy tutaj tylko i wyłącznie o alkoholu i pomagamy innym alkoholikom, tak? I tyle. Gdzieś jeszcze pamiętam, wyczytałem przy tradycji piątej, że tak naprawdę ta pomoc, tak? To znaczy pomoc czy niesienie posłania to jest jedna rzecz, że to jest, to jest danie tej wędki, to znaczy pokazanie temu drugiemu człowiekowi, że jest rozwiązanie bycie przy nim, ale tak naprawdę on to musi zrobić, tak? Czyli jakby zrobienie wszystkiego, co jest możliwe, co jest w mojej ludzkiej siły, żeby, żeby być dla niego, czy dla niej, e, dla tej osoby cierpiącej, e, tak, żeby ona mogła w pewnym momencie skorzystać z tego, co zostało mi przekazane e, i co, co, co od wielu lat jest tutaj we wspólnocie. E. No nie, nie, nie, Może nawet krótki, krótszy czas niż 30 minut. Nie wiem, Tomku, czy myślę, że chyba skończyłam. Także dziękuję Wam bardzo.